Nasza Ziemia Plemiona Świata kontra rządza pieniądza Adivasi i Stalowe Imperium Statki przybijające do portu w Londynie i innych punktów odbioru w Europie i Azji coraz częściej przewożą na swych pokładach ładunki stali, żelaza, boksytu, węgla kamiennego i aluminium pochodzące z Indii. Rząd kraju ze stolicą w Delhi, zapewniając sobie pozycję eksportera pożądanych surowców naturalnych i wspierając tym samym rozwój indywidualnych fortun i kapitału, nieczęsto jednak kroczy drogą sprawiedliwości i poszanowania praw lokalnych społeczności. Żywym przykładem tego procederu jest historia plemion Adivasi, które od kilkudziesięciu lat padają ofiarami projektów i przedsięwzięć prowadzonych bez ich uprzedniej zgody i aprobaty. Adivasi, czyli innymi słowy pierwsi mieszkańcy, stanowią ludność tubylczą, zachowującą nierzadko tradycyjną strukturę plemienną, niezależną od systemu kastowego dominującego w Indiach. Mimo pewnej autonomii, w rzeczywistości przedstawiają się jako grupa ludności najbardziej marginalizowana. Łączna populacja 70 milionów Adivasi żyje w granicach indyjskich stanów Orisa, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh i zachodni Bengal. Podstawą gospodarki tej grupy etnicznej pozostaje rolnictwo, zbieractwo oraz wszelkie środki i możliwości, których dostarcza im las. Kolejne rządy Indii od dekad, zdając sobie sprawę, że gros pożądanych surowców mineralnych znajduje się na ziemiach zamieszkanych przez rdzennych mieszkańców, wszelkimi fortelami prawnymi dążą do ekspansji gospodarczej, poprzedzonej wywłaszczeniami i wysiedleniami całych społeczności. Na przestrzeni ostatnich 60 lat, w rezultacie wdrażania programów rozwojowych, wysiedlenia i eksmisje w Indiach dotknęły 40 milionów ludzi, z czego około połowę stanowiła właśnie ludność plemienna. Dzisiaj star Jharkhand, na terenie którego znajduje się nawet 40% wszystkich pożądanych surowców w Indiach, jest miejscem intensywnych zakusów. W dolinie Karanpura, położonej w granicach kraju lasu, jak popularnie określa się Khand, nowe przedsięwzięcia górnicze mogą dotknąć nawet 200 wiosek Adivasi. Te spośród nich, które nie zostaną objęte wywłaszczeniami, już teraz zmagają się z zanieczyszczeniami i widmem rozwoju projektów prowadzonych przez spółkę zależną od państwowego przedsiębiorstwa Co-India Limited. W ciągu ostatnich lat swoje projekty w Jarkhand starają się rozwijać także stalowi potentaci, tacy jak ArcelorMittal i Tata Steel. Oba koncerny, by stłumić u podstaw opór Adivasi, prowadzą zakrojone na szeroką skalę kampanie public relations. Tata Steel występuje nawet z hasłem wartości mocniejsze od stali. Na niewiele się zdało, gdy w 2006 roku 12 Adivasi zostało zastrzelonych przez policję w Kalinga Nagar za sprzeciw wobec budowy zakładu Tata Steel. Adiwasi tracili i tracą swoje ziemie w rezultacie przedsięwzięć górniczych, projektów hydroenergetycznych i przetwórczych. Bezustannie jednak przemawiając wspólnym głosem bronią własnej niezależności – Najgłośniejszym w ostatnich latach stał się wspierany przez międzynarodową kampanię opór plemienia Kond, któremu udało się obronić góry Nijamgiri przed masowym projektem eksploatacji boksytu i produkcji aluminium, usilnie forsowanym przez indyjsko-brytyjską firmę Vedanta. Problemy i zagrożenia dla Adiwasi, propagandowo zniesławianych jako powiązanych z ruchem majstowskim, wciąż jednak tkwią w zenicie. W drugiej połowie 2011 roku do Polski przybył Felix Padel, wykładowca i obrońca praw człowieka, mieszkający na stałe w Indiach. Po tym, gdy jego wykład o problemach adiwacji został wycofany z Wydziału Indologii na Uniwersytecie Warszawskim, z powodu rzekomej kontrowersyjności, Felix wystąpił przed zgromadzonymi słuchaczami w alternatywnych klubach i Centrum Społecznym Syrena w Warszawie. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytała Paulina Balicka.